Pojrzała na wiszący na ścianie zegar. 16. Roman nie zadzwonił, zatem albo przypomniał sobie o porannej rozmowie, albo nadal siedział w pracy, bo zapomniał i o dziecku, i o zakupach. Westchnęła ciężko. Jej nowa praca nie poprawiała sytuacji w domu, która stała się teraz jeszcze mniej stabilna niż wcześniej. Cokolwiek jej mama miała do powiedzenia na temat nowego zawodu Matyldy, ta wysłuchiwała wszystkiego niemal z wdzięcznością, bo mimo wykładów, które matka uporczywie wygłaszała przy każdej okazji, zajmowała się wnuczką bez słowa protestu. Dziwne, że Salomea nie ściągnęła mnie tu z samego rana, pomyślała, wyrzucając do kosza folię, w którą była zawinięta bułka. Pamiętała o mojej stałej pracy, czy też z wściekłości tak trzęsły jej się ręce, że nie mogła wybrać numeru na komórce, Żal jej było Mareczka i źle się czuła po tym, co zaszło, choć to nie ona wykopała pod nim dołek. Nie wiedziała, jak mu pomóc. Owszem, zawinił, nie sprawdzając otrzymanych informacji, ale jego założenie było słuszne. Któż miał późnym popołudniem wychodzić z domu pani Dąbek, jeśli nie pan Dąbek? Nic dziwnego, że takiej się śpieszy do rozwodu, skoro sama ma kochanka. Otworzyła teczkę. Na samym wierzchu leżało zdjęcie męża klientki. Kurde melek, sapnęła. Co z babką jest nie tak, że chce się pozbyć takiego faceta? Mateusz Dąbek był wysoki, szczupły i przystojny, podobnie jak sfotografowany omyłkowo przez mareczka mężczyzna. Ciemne włosy, eleganc obcięte, duże brązowe oczy, szczupła twarz z wydatnymi kośćmi policzkowymi, ładnie zarysowane usta, ani wąskie, ani za szerokie, takie w sam raz do całowania. A może jednak to z nim jest coś nie tak? Uznała, że jeśli kobieta, mająca kochanka, który wyglądem nie dorównuje małżonkowi, chce się pozbyć owego małżonka, to zdecydowanie coś musi być na rzeczy. Może ten dąbek jest ładny, ale jeśli klientka ma rację i facet regularnie łazi na baby, a do tego tak regularnie, iż nie miała wątpliwości, że dziś, a właściwie wczoraj polezie, to należy pozbyć się takiego drania jak najszybciej, im jakieś choróbsko do domu przywlecze. W dodatku może to zboczeniec. I wyszło dopiero po ślubie. Tak, to bardzo możliwe, stwierdziła półgłosem. Nic dziwnego, że Dąbkowej tak zależało na rozwodzie z jego winy, skoro sama również zboczyła z małżeńskiej ścieżki. Ładna miska jeść nie daje, jak mawiał świętej pamięci dziadek Matyldy. Mówił też, patrząc na wnuczkę, gdy nieudolnie próbowała pomóc babci w przygotowywaniu obiadu, że z tej mąki to chleba nie będzie, choć żadna z nich nie piekła wówczas chleba. To ona, Matylda, miała być tym niedopieczonym chlebem. Co nie znaczyło, że dziadek jej nie kochał. Wręcz przeciwnie, kochał ją ze wszystkimi jej niedoskonałościami, i udzielał cennych porad życiowych. Ucz się, dziecko, ucz, bo kto taką niezgułę weźmie. Koniec dygresji, Matylda. Upomniała się szybko. Trzeba namierzyć Mateusza Dąbka, a nie widać żadnego punktu zaczepienia. Nie mamy pojęcia, dokąd polazł, ale mamy pojęcie, gdzie był. W domu. Ostatnia osoba, która go widziała, to Renata Dąbek, klientka. Zatem trzeba zacząć od niej. I od Salomei. Skrzywiła się. Przecież nie może działać bez wiedzy szefowej, a to ona powinna ugłaskać panią Dąbek, nim Matylda wparuje do niej do domu, by zapytać o pana Dąbka. Salomea miała rację. Gospodarcze zlecenia były prostsze, ale z czegoś trzeba żyć. Mareczek właśnie wychodził z gabinetu szefowej, gdy Matylda z teczką pod pachą podniosła rękę, by zapukać do jaskini smoka. Bardzo źle... Zapytała szeptem, cofając się zarazem, by przepuścić wychodzącego kolegę. — Trudno powiedzieć. Odparł, szybko zamykając za sobą drzwi. Odciągnął na bok Matyldę, zmartwioną jego bladością. — Pojechała po mnie jak po kobyle — wyznał. — Wywaliła cię, czy będziesz dostawał głodową pensję? — To drugie. Jestem za dobrym technikiem, żeby opłacało jej się tak po prostu mnie wywalić — — Po części to jej wina. Nie jestem detektywem. Nie powinienem prowadzić obserwacji. Ale w umowie mam napisane, że jestem asystentem, więc muszę asystować, cokolwiek to znaczy. — Przejdzie jej. — Pocieszyła go nieudolnie. Za krótko tu pracowała, by wiedzieć takie rzeczy, ale skoro Salomea go nie zwolniła, to kiedyś musiało jej przejść i pewnego dnia Mareczek dostanie premię stanowiącą znaczną część ich wynagrodzenia — Kiedyś na pewno... Podrapał się po głowie. Mamy znaleźć domkę. My? Tak, my. Właściwie to ty, bo jesteś prawdziwym licencjonowanym, choć niedouczonym detektywem. A ja tylko marnym asystentem, więc mam asystować. Cokolwiek... To znaczy... Dokończyła za niego skwaśną miną. Naprawdę powiedziała, że jestem niedouczona? Nie masz praktyki... Nie pracowałaś w służbach. Jesteś niedouczona. Ujmując rzecz w ten sposób, to i owszem, ale ona po szkółce policyjnej też była niedouczona. Teoria mogła mieć w małym palcu, jednak każdy musi zdobyć doświadczenie praktyczne. Burczała niezadowolona. Teraz może się wymądrzać, bo jest starą, wszechwiedzącą sową. Mareczek uśmiechnął się lekko. Zaczekam na ciebie na dole. Mam zaraz jechać do klientki. — Zaraz? — zdziwiła się. — Sądziłam, że Salomea najpierw z nią porozmawia, żeby załagodzić sprawę. — Zrobiła to. Dąbkowa nie jest na tyle ważna, by jechać do niej osobiście, ale na tyle istotna, że oboje pracujemy za darmo. — Ale możemy używać karty firmowej? — wystraszyła się Matylda. — Służbowe wydatki też ma pokrywać z własnej kieszeni? — Halo. — nie jest przecież na własnym rozrachunku. Wydatki możemy z niej pokrywać, pod warunkiem, że są absolutnie konieczne i na wszystko ma być faktura, albo przynajmniej paragon. W najgorszym wypadku notatka służbowa, gdybyśmy musieli dać komuś w łapę. Pensji zero. Matylda pociągnęła nosem. Dlaczego ona też miała pracować gratis, skoro to Mareczek zawalił? Nie przejmuj się. Mnie na pewno nie zapłaci za te godziny, ale jak znajdziesz dąbka, to policzy ci stawkę podstawową. Nie jest aż taką megierą. Zawsze wspierała kobiety, więc z nas dwojga tylko ja nie mogę liczyć na ułaskawienie.